Serdecznie witam w kolejnym odcinku Radia Stephen King. Red rum, Red rum. A jeszcze serdeczniej witam Was w drugiej części cyklu Stephen King poleca, ale książki. Tego cyklu jakoś specjalnie nie oznaczaliśmy, nie numerowaliśmy. W pierwszym odcinku mówiliśmy o Władcy Much, Williama Goldinga, a dzisiaj powiem o brytyjskim pisarzu. Jest to ciekawa historia, ponieważ audycje te planowałem nagrać dla Carpe Noctem, bo przeczytałem książkę, nic o niej nie wiedząc, i traktowałem to jako thriller, horror gatunkowo gdzieś około grozy i planowałem opublikować to w Carpe Noctem, serwisie poświęconym książkowej grozie właśnie. I kilka tygodni po nagraniu, kiedy sobie odpowiednio przeleżakowało jak dobre wino, żeby nabrać smaku, zajrzałem przypadkiem do Dons Macabre Stephena Kinga, i zobaczyłem, że właśnie książka, o której mówiłem przed kilkoma tygodniami, jest na liście dzieł literackich, które King wyróżnia jako znaczące dla horroru, czy też ogólnie szeroko pojętej grozy. Oprócz samych dwóch tomów opowiadań Brytyjczyka, Stephen King wspomina także jeden z odcinków Alfred Hitchcock przedstawia, który właśnie brał na warsztat i ekranizował tekst tego autora. Jest to historia pewnej zbrodni mężatki, od której chce odejść mąż. Mężatka nie wytrzymuje i zabija swego męża zamrożonym kawałkiem mięsa z którego potem gotuje pyszny obiad dla policjantów, którzy szukają narzędzia zbrodni. King wyróżnia ten odcinek, zresztą nie on jedyny, bo sam Hitchcock reżyserował ten epizod i wielu fanów wyróżnia go jako jeden z lepszych odcinków całej serii. A co jeszcze bardziej ciekawsze, to podczas nagrywania tego, przed kilkoma tygodniami, kiedy jeszcze nie wiedziałem w ogóle, że King to poleca, Podczas nagrania nawiązałem do Kinga, no można powiedzieć nieświadomie, dając mu taki psztyczek w nos. Ale o co chodziło, to dowiecie się z audycji, którą zaraz usłyszycie. Tak więc ja już kończę, a z Wami usłyszy się Łukasz Skóra sprzed kilku tygodni. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mam dla Was dzisiaj niespodziankę, chciałoby się powiedzieć. Jest to audycja, którą słuchacie. A właściwie, no, mam dla Was coś o niespodziankach. Jakaż to niespodzianka mnie spotkała. Lubię sięgać po książki, o których nie mam zielonego pojęcia, co to może być. Robię tak czasami, będąc w taniej księgarni, bądź Będąc u kogoś w domu Taką magiczną półką jest półka z książkami u mojej babci Która właściwie jak stoliczek z baśni braci Grimm Jest niewielka, ale za każdym razem kiedy do niej zaglądam Znajduję tam coś, czego wcześniej w ogóle nie dostrzegałem Albo coś, co wcześniej mnie zupełnie nie interesowało i pewnego dnia zobaczyłem tam książeczkę niepozorną, malutką autora, o którym coś było mi wiadomo. Coś mi się kołatało. Roald Dachl. Patrzę z tyłu. Pisarz brytyjski norweskiego pochodzenia, urodzony w 1916, na okładce... Niespodzianki. Taką czcionką, jakby ktoś na płocie farbą namalował, ale jednak jest coś w tych niespodziankach niepokojącego, bo farba spływa z liter niczym krew z horrorów klasy B. No to wziąłem podczas rodzinnej wizyty u babci, gdzieś tam za kanapą ukradkiem, przeczytałem jedno opowiadanie i powiedziałem: Babcia, nie wiem, co ty tutaj czytasz, wieczorami, po nocach, ale ja pożyczam tę książkę. Biorę ją. Wybrałem jedno z krótszych opowiadań pod tytułem: Szyja. Książka oczarowała mnie zupełnie. I okazało się, że Roald, Roald Dahl jest mi znany, jest mi znany z opowiadania Człowiek z południa, które było zekranizowane w serii Alfred Hitchcock przedstawia raz w latach 50. z Peterem Lor, następnie w latach 80. kiedy ten serial wrócił ale jeszcze w dodatku przez samego Quantina Tarantino, który w swoim segmencie, w filmie Cztery Pokoje, właściwie no zrobił takie wielkie nawiązanie, hołd dla człowieka z południa z serii Alfred Hitchcock przedstawia. A of ice. You into it? I'm into it. A rag -o? A donut. That's for me. Mm -hmm. A club sandwich. Opowiadanie to również pojawiło się w świetnym zbiorku tchnienie grozy. W dodatku nazwisko to jeszcze skądś kojarzyło mi się. Kiedy przyjrzałem spis opowiadań, zauważyłem tutaj, no oprócz opowiadania pod tytułem skóra do którego wrócimy, opowiadanie nie na rzeź. nie na rzeź pod innym tytułem Owieczka na rzeź było zekranizowane przez samego Alfreda Hitchcocka właśnie jako 25-minutowy film do serialu Alfred Hitchcock przedstawia. Po wejściu na IMDb okazało się, że kilka innych opowiadań Dala także są zekranizowane w kultowym serialu ale jest brytyjski, cały, dziewięciosezonowy serial Tales of Unexpected, który był emitowany na przełomie lat 70., -tych, 80., -tych, aż do 90., prawie, z gościnnym udziałem pisarza, który na początku każdego odcinka opowiada, skąd się wziął pomysł i o czym mniej więcej będzie opowieść. Bo właśnie w tym serialu zekranizowano chyba. Każde opowiadanie dala, a na pewno każde opowiadanie z tego zbiorku pod tytułem Niespodzianki, który oryginalnie zbiera 16 opowiadań zaczerpniętych z tomów Someone Like You z 1954 roku i Kiss Kiss z roku 60. Dlaczego Tales of Unexpected, czyli opowieści niespodziewanego, tak jak te niespodzianki? Słuchajcie, Roald Dahl jest mistrzem no, doskonałych zakończeń. Jest to mistrz krótkiej formy, każde jego opowiadanie jest to no, właściwie perełka, majstersztyk. Jest, jest przemyślane od początku do końca i ten polski tytuł niespodzianki dobrze oddaje właśnie jego styl. Ponieważ, no, jakie to są niespodzianki? No, to są takie niespodzianki, które na tle dzisiejszych produkcji wszystkich takich filmów, na przykład jakby Incepcja, wszystkich tanich horrorów, czy thrillerów, w których okazuje się, że to tak naprawdę główny bohater jest mordercą, to niespodzianki, czyli te zakończenia Roalda, no, porażają swoją taką no, subtelnością, a raczej taką zwyczajnością, taką przyziemnością. Te niespodziewane zakończenia są tak banalne i tak właściwie naturalne, że my się ich zupełnie nie spodziewamy. Ja dopiero przy ostatnich trzech opowiadaniach już wszedłem w ten tok narracji pisarza i no, już wiedziałem, jak to się może skończyć, bo zakończenia są tak zwyczajne, no tak, to jest, to, jest, to jest niesamowite, że podczas opowiadania Brytyjczyk buduje atmosferę napięcia prawie jak Arthur Conan Doyle i napięcie narasta w taki sposób, że czytelnik zaczyna wyobraźnią błądzić po świecie horroru, thrillera, a nawet science fiction. W tych gatunkach szuka rozwiązania i czytając, my do końca nie wiemy, czy czytamy horror, czy czytamy kryminał, czy czytamy opowiadanie obyczajowe. My po prostu nie wiemy tego aż do samego końca, kiedy pod koniec wali w nas obuchem i zastanawiamy się, no przecież to było oczywiste. Tak wkręca nas autor, że my właściwie próbujemy do, do zwykłej historii o tym, jak kobieta znajduje y, kota i wydaje jej się, że jest to wcielenie genialnego kompozytora i y, pianisty Liszta, to jest to tak poprowadzone, że my no właściwie wierzymy z tą kobietą, że no, mo możliwe jest że reinkarnacjaliśta jest w postaci złapanego kota. Louisa, what's happened with you? Oh, Louisa, stop this nonsense and make us some tea. Not until I've told you what's happened. You've told me the cat has broken some very valuable ornaments. Well, this is no ordinary cat. This is a musical cat. A musical cat? Yes. Well, What does it do? Whistle the annual chorus? I dopiero rozwiązanie tej tej zagadki, które no zmierza do takiego makabrycznego horroru. Właściwie pokazuje nam, jak jako czytelnicy daliśmy się uwieść tej banalnej historyjce. Z tyłu na obwolucie ówczesny wydawca, czyli książka i wiedza, wydawca z 84 roku, pisał tak. Są to opowiadania osobliwe, jest w nich i groza, i czarny humor, i przedziwne zdarzenia. Na wyraziście i precyzyjnie zarysowanym tle autor tworzy sytuacje pełne narastającego napięcia, stopniowo odsłania dziejące się wypadki, aż do niezwykłego rozwiązania. Ukazując bohaterów w ich dramatycznej codzienności, Dal demaskuje bezwzględność i okrucieństwo skrywane pod pozorami ogłady, elegancji i życiowej rutyny. No to ostatnie zdanie, takie, takie już troszkę wydumane, powiedzmy. Notabene to pokazuje, że ówcześniej starsi wydawcy naprawdę pisali o czym jest książka. A dzisiaj książka jest o wszystkim, tylko nie o tym, co jest z tyłu na okładce napisane. I nie dość, że tutaj mamy właśnie makabrę, taką, taką, taką pod przykrywką powiedzmy, taką no bardzo subtelną, taką schowaną no makabrę, której właściwie nie widać, ja tutaj błądzę tak ogólnikowo, żeby, żeby jak najmniej zdradzać wam fabuły, to jest tak znakomite połączenie czarnego humoru i tych wszystkich elementów, że trudno jest mi dać porównanie do kogoś innego do jakiegoś innego pisarza, czy do jakichś filmików. Ja obejrzałem prawie wszystkie ekranizacje z tej książki właśnie w serialu Tales of Unexpected i te ekranizacje, no rzeczywiście, być może one najbardziej pasują do Alfreda Hitchcocka i do serialu z lat 50. Hitchcock przedstawia. To jest ta stylistyka, powiedzmy. Aczkolwiek dal daje więcej humoru, więcej takiego niespodziewanego zakończenia i takiej przekory. No bo po kilku opowiadaniach no, stricte realistycznych facet pisze właściwie krótkie opowiadanko science fiction. Ale o tym, że to jest science fiction, to dowiadujemy się właściwie... Znowu pod koniec. Ja może tutaj troszkę zdradzę, bo przez całe opowiadanie mamy świeżo upieczoną wdowę, właśnie mąż zmarł i dowiadujemy się o testamencie, że w testamencie chciał mąż przeznaczyć swoje całe ciało do badań naukowych. Znajduje się pewien naukowiec rodem z filmów z lat 50., z filmów typu Mózg, który nie chciał umrzeć, który ma pomysł, żeby wziąć mózg tego um, świeżo co zmarłego człowieka, zamknąć go do puszki i podłączyć do odpowiedniego sprzętu, który on właśnie tutaj skonstruował. I być może przewrócimy życie zmarłemu. I przez całe opowiadanie zastanawiamy się, czy, czy to jest jakaś bójda, czy mamy do czynienia z Hochstaplerem, czy rzeczywiście pisarz wejdzie na poziom science fiction. No i pod koniec, kiedy on wchodzi na poziom science fiction, okazuje się, że rzeczywiście w tym świecie, w tym opowiadaniu możliwe jest takie cudo, no to wtedy używa już tego, żeby przekręcić całą sytuację o 180 stopni i właśnie sobie zażartować tutaj zarówno z czytelnika, jak i z jednego z bohaterów. Ekranizację Stales of Unexpected są no, przeciętne. Przeciętne to jest coś dla fanów. Już książki, jeżeli komuś się spodobają opowiadania, to jako dopełnienie może sobie to obejrzeć. Najciekawsze z tego serialu są wstawki pisarza, który właśnie czasem daje jakieś ciekawostki. Na przykład jak w opowieści Galopujący Foxley. Okazuje się, że tytułowy Galopujący Foxley naprawdę prześladował y, artystę chociaż znając opowiadanie artysty no to trudno mu wierzyć do końca. In 1929, when I was 13, I was sent to a famous English boarding school for boys. In those days life was pretty brutal at schools like these. And you won't believe this, but even now, 50 years later, if I sit for too long on a hard chair, I begin to feel my heart beating along the old wounds on my bottom where I was flogged. And for once I have not made anything up It's all true. Podczas lektury ciągle jego nazwisko nie dawało mi spokoju, i wreszcie olśniło mnie. Wreszcie sobie przypomniałem. Przecież, no nawet mam tę książkę na półce, czyli Charlie i fabryka czekolady. <śmiech> Zekranizowana niedawno przez Tima Burtona. Bowiem Roald Dahl jest bardziej znany z książek dla dzieci. Właśnie między innymi z tej kultowej książeczki o fabryce czekolady. Oupa, dupa, dupa, di, di. If you are wise, When you down Zostałem takim fanem dala, że kupiłem wszystko, co jest wydane. Z jednej strony literatura dla dzieci, a z drugiej strony w Polsce mamy wydaną powieść erotyczną. Wuj Oswald. Kupiłem parę groszy w ciemno. Podobno wszyscy, którzy oczekują golizny, to są rozczarowani, bo tutaj bo tutaj Brytyjczyk yy, popisuje się swoim humorem po prostu. Kolejna książka, już niestety ostatnia, jaka jest w Polsce wydana, to zbiór opowiadań Zdumiewająca historia Henrygo Sugar'a i sześć innych opowiadań. Wydane w 2007 roku i chyba ten zbiorek będzie najbliżej niespodzianek. Jeszcze tego nie czytałem, ale... Wszystkie książki kupiłem i polecam Wam, ponieważ za grosze można kupić coś, co ja oceniam no, maksymalnie. Dla mnie to jest ocena 10 na 10, odkąd przeczytałem cały zbiór opowiadań. No jest to, to jeden z moich ulubionych twórców opowiadań. Sam Stephen King mógłby się uczyć, jak tworzyć strukturę opowiadania. Bo ja mam wrażenie, że właśnie opowiadania Kinga to są takie wyrywki z większej całości. No jakby chciał zacząć pisać powieść, ale mu się odechciało, bądź, bądź stracił wenę. I to są takie, takie wyrwane kawałki z jakby z większych całości. Natomiast tutaj, no, no to widać, że to jest opowiadanie. Tak jak Stephen King czasem pisze o dobrych opowiadaniach, że nie ma nic wspanialszego, jak usiąść z gorącą herbatą na tarasie i zatopić się w historię, w opowiadanie, o której wiemy, że tego samego wieczora ją skończymy i całość przyswoimy. Tak więc, słuchajcie, brak mi słów, niespodzianki, Ralda Dala to są jedne z najlepszych opowiadań, jakie ostatnio czytałem. Żagni słów. Aha, miałem wrócić do opowiadania pod tytułem Skóra. Hm. No, jest dosyć ciekawe, troszkę makabryczne, bo opowiada o facecie, który znał pewnego malarza. Troszkę popili... We are celebrating money. Money. When I got to no, my money. The money I made today. With my work. Troszkę popili, potańczyli, pośpiewali i facet wpadł na pomysł, żeby mu na plecach malarz wytatuował jakiś wspaniały obraz, który zawsze do końca życia będzie mógł nosić, chełpić się znajomością z takim dobrym pisarzem. No i tak się stało. No, no jednak facet ten z tatuażem na barach Stracił pracę, został bezdomny, wszyscy go porzucili, przechadza się właśnie ulicami pewnej zimy i na wystawie patrzy obraz tego malarza. Wystawa. Okazało się, że po wielu, wielu latach ten jego znajomy, którego obrazków kiedyś nikt nie chciał kupować, teraz jest sławny. I teraz co? Taki kloszard z wytatuowanym obrazem na plecach wchodzi do galerii i pokazuje że to on jest właśnie najbogatszy. Wszyscy chcą kupić to dzieło, no ale jest problem. I asked you to leave. No, no, no, no, no I got a picture. Out. I got a picture by this painter. He was my friend. He gave it to me. No, don't touch me, I'll show you. Look, you see. Yes, you see. Look, there, there, on my back. Look, look there. Oh my, God. my God, it's true. A jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak rozwiązał ten problem Roald Dahl w opowiadaniu Skóra, jak ściągnął ten skórzany obraz z bohatera tej opowiastki, no to przeczytajcie niespodzianki, rewelacja.